Pogody wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo. Padać nie będzie tylko na Dolnym Śląsku i na krańcach wschodnich, a w Małopolsce zamiast deszczu, deszcz ze śniegiem. W suwałkach tej nocy minus pięć, w Rzeszowie minus dwa, w Krakowie 0 w Warszawie i Wrocławiu plus jeden, nad Morzem do plus trzech stopni, w Poznaniu do czterech. Wtorek nie przyniesie poprawy na chmury i przelotne opady i dość ciepło od plus dwóch na Podlasiu do plus sześciu, siedmiu na zachodzie. Trójka. Program trzeci British Sea Power Waving Flags to tytuł tej piosenki 022 i 7 3, Telefon do Państwa dyspozycji W każdej sprawie, choć przez najbliższą minutę Dwie, ale na pewno w sprawie zaproszeń Na mecz siatkówki Po godzinie 17, w sprawie pomysłu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która chciałaby zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a w marzeniach w ogóle wprowadzić model szwedzki. W latach 90., w czasie studiów, byłem trochę w Skandynawii, w Kopenhadze, w Malmę, więc miałem możliwość porównania tych dwóch krajów. Szwecji jest zakaz rzeczywiście zbywania alkoholu, jest ograniczona liczba miejsc, za to wszyscy Szwedzi za to przypływają w piątek po południu do Kopenhagi tam się upijają na umór, a dodatkowo jeszcze Szwecja duży kraj, gospodarstwa od siebie są bardzo daleko położone, więc radzą sobie w sposób znany bardziej również naszemu kraju i byłem się szerzy po prostu bimbrownictwo, wszyscy na to oko przymykają, więc ja nie wiem, czy do tego mamy zmierzać, jeżeli Szwecja jest akurat koronnym argumentem tarpu przy zwalczaniu alkoholizmu. 022 i 7 trójek. Sądzę, że jeżeli ktoś będzie chciał pić, to on to wypije. Pytanie, czy lepiej, żeby wypił obanderowaną wódkę zrobioną pod jakąkolwiek kontrolą, czy lepiej, żeby na mecie kupił rozcieńczany spirytus techniczny. Czasami się zastanawiam, jak słucham tych pomysłów parpy, czy oni przypadkiem nie lobbują na rzecz mecz po prostu, bo to już trzeba nazwać po imieniu. 022 i 7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji. Biletów na mecz siatkówki już nie ma. Zapraszamy do trójki. Za sprawą biograficznego filmu sprawa księdza Jerzego Popiełuszki znowu przykuwa uwagę Polaków. W prasie pojawiły się dziś informacje, że kardynał Józef Glemb celowo opóźniał proces beatyfikacyjny Popiełuszki. Prymas miał odmówić składania zeznań w tej sprawie przed kościelną komisją. W studiu Marcin Gutowski. Witam. Jak prymas odpowiada na te zarzuty? Kardynał Glemb stanowczo je im zaprzecza. Co więcej twierdzi, że sam zgłaszał się do komisji. Nie odmówiłem. Zgłosiłem się do prowadzących proces o to, dlaczego nie zostałem przesłuchany. Odpowiedziano mi, że wzięto z moich kazań wypowiedzi. Wersję prymasa potwierdza kierujący kościelną komisją ksiądz Zdzisław Król. Ksiądz Prymas niczemu nie odmówił. Nigdy nie zwracałem się do Prymasa, żeby był świadkiem w procesie. Ja nie miałem tytułu go prosić, ponieważ Prymas był przyczyną sprawczą tego procesu i dzisiaj twierdzenie, że Prymas nie chciał zeznawać jest wierutnym kłamstwem. Ksiądz Król dodaje, że owszem, jeden biskup odmówił składania zeznań, ale nie był to Prymas Głęb. Ktoś słyszał, że dzwonią, tylko nie wiedział, w którym kościele. Nie miał chęci składania zeznań biskup Kazimierz Romaniuk. W latach osiemdziesiątych Romaniuk odpowiadał w warszawskiej kurii za sprawy personalne. Od przyjaciół księdza Popiełuszki można się dowiedzieć, że jako przełożony lekceważył swojego podwładnego. Zdaniem publicystki i biografki Popiełuszki Ewy Czaczkowskiej prawdą jest jednak, że prymas odwlekał rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Najpierw mówiono, że to jest chwilowa fala tuż po śmierci, że to opadnie, jakiś czas trzeba poczekać, zobaczymy co będzie. Potem, to są wciąż lata 80., mówiono, że teraz nie można beatyfikować, bo to ciągle jest czynnik polityczny wmieszany w ten kult. Kardynał Józef Glemp wcale temu nie zaprzecza. Zapewnia, że początek procesu nie był możliwy aż do 1997 roku. Wcześniej było niewskazane ze względu na ciągłe jeszcze procesy i to rozognienie, gdzie wydobycie obiektywnego sądu było bardzo trudne, ale nigdy mi przez myśl nie przyszło, żeby nie prowadzić procesu o męczeństwo księdza Popióżki. Za życia kapłana jego relacje z prymasem nie były jednak najlepsze, wspomina ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. Ksiądz prymas z jednej strony chciał go uchronić od różnych trudnych spraw, ale z drugiej strony no, miał do niego stosunek lekceważący i bardzo ostro, moim zdaniem, nie pojcowsku, po zwracał się do niego, ksiądz Jerzy na tym bardzo bolał. Po jednej z rozmów z prymasem popiełuszko zjawił się u przyjaciół zapłakany, a w swoich notatkach zapisał, że SB przesłuchi przy, na przesłuchiwaniu traktowało go lepiej niż prymas, mimo to ksiądz Isakowicz Zaleski nie zarzuca kardynałowi glępowi złej intencji. Ja myślę, że on starał się na swój sposób i zwalczać komunizm i dążyć do ochrony księdza Jerzego. No, jego metody były różne i myślę, że dzisiaj ma świadomość tego, że nie postępował tak jak powinien. Ksiądz Zdzisław Król, przed 25 laty wysoki urzędnik kurii, przyznaje, że wątpliwości co do działań księdza Popiełuszki miało wtedy wielu warszawskich księży. On także wielokrotnie przekonywał przyjaciela do spuszczenia stonu. Wtedy mieliśmy często różne zdanie niż Jerzy, ale rację miał tylko jeden. Okazało się dzisiaj, że to on. W 2000 roku prymas Józef Glemp publicznie przeprosił za to, że nie zapobiegł śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Następca kardynała Glempa, arcybiskup Kazimierz Nycz, poprosił Watykan o przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego. Otrzymał pozytywną odpowiedź. To informacja zbierał Marcin Gutowski. I'm Górka, jakże ciekawa, patrząc za biurka Torba podróżna i uśmiech w oczach Patrz już wyjeżdża gdzieś w ten blokach Naprawdę wszystko okej, okay. naprawdę wszystko okej okay. I mocna noc, i mocny dzień, ciekawy czas i dobry tlen Naprawdę wszystko okej, okay. naprawdę wszystko okej okay. I coraz więcej spełnionych spraw, a jednak coś w środku miażdży mnie. Deszcz! Niestety płyszczą cyfrowym życiem Dobre perfumy, hall przed empikiem I czyście jest, zabawniej jest McDonald's z krzyżem ściga się rosterki na bok, palce do czoła W Martyrologii, dobra jest szkoła, już ten czas i nowa rzecz, całe szczęście określa mnie. Mogę wiele, mogę naprawdę wiele. Ty też możesz wiele. To nie jest okrzyk za mój klub, to nie jest rozdział z książki, biznes, cud. Mogę dużo. Mogę naprawdę dużo, jak biorą przed burzą, Więc spalam się do przodu prej Prawie dobrze jest, ale jednak nie też. Deszcz to zapowiedź nowej płyty Zapraszamy do reklamy Marek pękł po czterech dniach Ala pękła po sześciu dniach Lech pękł po jednym dniu Kasia nie pęka, nie pali już trzy miesiące Nowy plaster Nikoret Semi Transparent Patch. Uwalnia aż 25 mg terapeutycznej nikotyny. Teraz nawet silnie uzależnieni palacze mają większą szansę, by rzucić palenie. Nie ma mocniejszego plastra niż Nowy Nikoret. Podmiot odpowiedzialny Knil AB. Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych. Przeciwwskazany w nadwrażliwości na nikotynę lub substancję pomocniczą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie Zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Leszek Cichoński. The best of. W studiu i na żywo. Płyty CD i DVD z zapisem specjalnego, jubileuszowego koncertu artysty. Nowe wydawnictwo Polskiego Radia i agencji Midimax Leszek Cichoński. Bonus wideo legendarne Hey Joe na 2000 gitar. Gitarowy rekord Guinnessa z 2008 roku. Do nabycia w sklepach muzycznych i w sklepie internetowym merlin.pl. Patronat medialny TVP Kultura i magazyn muzyków Top Gitar. Szczegóły na stronie artysty www.cichońskiart.pl Sponsorem wydawnictwa są polskie zakłady farmaceutyczne Polfarma. Niezawodny, znakomicie wyposażony, ładowny, oszczędny, komfortowy, świetnie zaprojektowany, wszechstronny. Masz wiele powodów, by cieszyć się z samochodu dostawczego Citroen. Teraz dodamy Ci jeszcze 30 tysięcy kolejnych powodów, bo nawet tej wysokości rabat dostaniesz decydując się na zakup Citroena Jumpera. Ponadto pełna gama modeli dostawczych Citroen teraz dostępna jest również w promocyjnym leasingu. Citroen Creative Technology Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jeszcze kilka słów w sprawie alkoholu. Byłem przez pół roku w Szwecji i miałem okazję obserwować, jak działa system Bolaget, czyli właśnie ten monopol państwa na sprzedaż alkoholu. I byłem w miejscowości, gdzie liczyła 75 tysięcy ludzi, natomiast były tam dwa miejsca, gdzie można było kupić alkohol. Od poniedziałku do piątku i w sobotę do czternastej. I muszę powiedzieć, że niestety, ale to myślę, że zmagało pożycie alkoholu w Szwecji, ponieważ ludzie robili zakupy na zapas. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile osób w Szwecji upija się do nieprzytomności. Nawet w poznaniu z Polską myślę, że te statystyki troszkę inaczej wyglądają na niekorzyść Szwecji. Zapraszamy do Trójci. Zaprasza Robert Kanderejt. 022 i to numer do popołudniowej audycji, a teraz telefonicznie przeniesiemy się do Hanoweru, gdzie dziś rozpoczynają się największe na świecie targi informatyczne Cebit. Przy telefonie pan Paweł Pilarczyk z portalu pclab.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czego możemy spodziewać się na Cebicie? No tak, no tak jak zwykle, najnowszych komputerów, najnowszych telefonów, najnowszych notebooków, to są takie technologie, których się w tej chwili będzie mogli na pewno tak jak to tak jak co roku. Prawdopodobnie największy nacisk będzie położony na technologie mobilne, czyli na notebooki, a zwłaszcza netbooki, czyli malutkie komputerki ważące kilogram z małymi 8 ekranikami. A czym się różni notebook od netbooka? Netbook to jest urządzenie, które ma, ma zastępować notebooka, ma być bardzo tanie, ponieważ taki netbook kosztuje 1000 zł, ma 8-calowy ekran, waży kilogram i ma umożliwić tani sposób komunikacji z internetem dla, dla osób, których nie stać na notebooka albo notebook mają za ciężki. Duży, A. ciężki, kilowe urządzenie. Czyli to jest coś dla tych, którzy dużo surfują po internecie, tak? Przeglądają różne, chodzą, chodzą po stronach. Na, na osób, które są uzależnione od, od internetu, które zawsze muszą mieć połączenie mhm. i które do dotych, dotychczas właśnie chodziły z ciężkimi laptopami ważącymi trzy czy nawet cztery kilogramy, natomiast to jest urządzenie, które waży kilogram. Nie jest za szybkie, ale akurat do internetu, do sprawdzania poczty, do przeglądania stron internetowych jak najbardziej wystarczy. Producenci notebooków i laptopów pewnie są załamani, bo wszystko wskazuje na to, że te netbooki, które gwałtownie no, dość dynamicznie wchodzą na rynek, będą przebojem i to jest przyszłość. A czy one już są przebojem, ponieważ firma ASUS, która była chyba pierwszym producentem netbooków na rynku, samo zapotrzebowanie na te netbooki tą firmę zupełnie zaskoczyło i w tej chwili każdy kolejny producent wprowadza własne modele netbooków i tych właśnie wysypów, czy wysypu netbooków spodziewamy się w tym roku na Cebicie, że każdy producent, nawet producenci, którzy są zupełnie niespodziewani, typu na przykład Point of View, firma, która do tej pory produkowała karty graficzne, również ma w planach zaprezentowanie netbooka na Cebicie. A czy to, co będzie prezentowane w w Hanowerze to jest premiera, czy to, to są produkty trzymane w tajemnicy aż do Cebitu, czy, czy już wiadomo mniej więcej, co kto pokaże? Wielu producentów już zapowiedziało, żeby, jakie, jakie produkty będą pokazywać na Cebicie, na zasadzie tak, żeby przyciągnąć odwiedzających, żeby przyciągnąć pracę na, na swoje stoiska, natomiast oczywiście wielu producentów cały czas trzyma Pewne produkty tej tajemnicy, te, te produkty będą miały swoją premierę dopiero na Cebicie i e, ma to oczywiście na celu zrobienie hałasu wokół, wokół firmy, Aha. tak żeby, żeby wszyscy na, o tej firmie mówili, że na Cybicie firma X pokazywała nowy, nowy superprodukt. Mówi się, że to są największe na świecie targi informatyczne, targi cabit w Hanowerze. To dziwne, że to akurat w Hanowerze, w Europie, w Niemczech, a nie gdzieś w Stanach Zjednoczonych. No, tak, tak naprawdę akurat w Stanach Zjednoczonych też tego typu targi się odbywały. To były, czy do tej pory jeszcze się odbywały targi? Construction Electronics Show, ale, ale no, Cebit akurat ma bardzo dobrą i lokalizację, bo to, jest, bo to jest praktycznie środek Europy. Bardzo dobra jest infrastruktura. Tam jest 20, bodajże 7 czy 29 potężnych hal. Każda, każda hala ma. 150 na 150 metrów rozmiary, czyli jest bardzo duża powierzchnia wystawiennicza. W, tej, w tym roku ma być ponad 4000 tysiące wystawców z prawie 70 państw, tak więc mało, mało które, które państwo oferuje tego typu znakomite warunki wystawiennicze, tak więc dlatego akurat Cebit, na no to są akurat targi numer jeden, numer dwa to Computex na Tajwanie. A po jakim czasie te netbooki, które będą zaprezentowane jutro w Hanowerze pojawią się regularnie, w normalnych sklepach? Na pewno część netbooków trafi od razu do sklepów, do sklepów po, po premierze na Cebicie, natomiast część na pewno producenci będą pokazywać netbooków dopiero w wersji prototypowej, które, które trafią do sklepów dopiero za miesiąc, dwa, może nawet, może nawet kilka miesięcy. Dziękuję Panu za informację. Pan Paweł Pilarczyk z portalu pclab.pl. Targi Cebit rozpoczynają się w Hanowerze. About the stories. Tu trójka jest w pół do szóstej znaczy się 17.30. Skrót wiadomości Małgorzata Maliborska. Ponad 700 tysięcy złotych z bankowych kont mógł ukraść 36-letni obywatel Bułgarii, Krasen P, zatrzymany przez stołeczną policję. Montował on urządzenia do kopiowania kart płatniczych na bankomatach w Warszawie. Mężczyznę aresztowano grozi mu od 5 do 25 lat więzienia. Prawdopodobnie w tym tygodniu trafi do Sejmu projekt nowej ustawy medialnej. Zgodnie zapowiadają to szefowie klubów PO i Lewicy, choć Zbigniew Klebowski przyznaje, że nie ma jeszcze pełnego porozumienia z SLD. Majdna nadzieję, że kompromis uda się wypracować w ciągu kilku najbliższych dni, szczegółów nie ujawnia. A rzeczpospolita napisała dziś, że SLD na temat mediów prowadził także rozmowy z pisem według Gazety.